But when she fed flowers to decorate, to Mammy's hero, morning in the aerodrome, the weather warm, the he's colder for her men in uniform. Witamy się w audycji do czytania. Dzisiaj za realizację odpowiedzialny Jeremik Kwiecień, przed mikrofonem Maria Maciejewska, a ze mną w studiu gościni, która no, jest mi bardzo mała, jak gościnie i goście wracają do naszego studia. Zawsze. Także ze mną dzisiaj Agnieszka Budnik. No, rozmawiać będziemy o nagrodach literackich, czyli takim... Bardziej chyba z twojego podwórka się nie da. Dzień dobry, dzień dobry państwu, cześć e, Chyba nie, e, rzeczywiście zajmuję się nagrodami, gdzieś tam przyglądałam się im bardziej badawczo, natomiast to jest też rzeczywiście gdzieś w takiej mojej wizji e, jeden z tych takich e, momentów, kiedy można sobie obejrzeć trochę więcej literatury współczesnej, jak to wszystko działa właśnie na przykładzie nagród, no bo tak jak też będziemy pewnie rozmawiać, no jest to kwestia zarówno partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i w ogóle tego całej masy pytań, kto powinien sponsorować literaturę, kto to robi rzeczywiście itd., itd., No i pewnie myślicie sobie, no tak, przecież ostatnio kapituła Poznańskiej Nagrody Literackiej ogłosiła nominowanych do nagrody stypendium Barańczaka i też laureatkę Nagrody imienia Adama Mickiewicza, tutaj Dorota Masłowska. Mhm. No, i, no i owszem, pewnie sobie trochę o tej nagrodzie też powiemy, ale jest zupełnie ta obok dziejąca się bardzo interesująca rzecz na naszym rynku literackim, w naszym polu literackim, o którym też za chwilę. Otóż, moi drodzy, Poznańska Nagroda Literacka jest przyznawana od 2015 roku. No i jest to, często m, m, mówi się o niej, że jest to najwyższa nagroda literacka w Polsce. To jest 120 tysięcy złotych. No i tak się składa, że od 2015 roku jest też przyznawana inna nagroda literacka. Jest to nagroda literacka Piórko. Sieci sklepów spożywczych z owadem. Nagroda. O tak, sieci Jeronimo Martens, nie? E, hmm? Tak. I to również jest 120 tysięcy złotych polskich. Co jest dla mnie bardzo intrygujące i mam nadzieję, Agnieszko, że za chwilę m, pozwolisz nam tutaj tak lepiej objąć rozumem tą sytuację, to jest to, że nie tylko jest to nagroda bardzo wysoka, e, ale też nagroda, która... E, dowartościowuje i docenia taki obszar literatury w Polsce, który jest raczej niedoceniany. To znaczy literaturę dziecięcą. Hmm, tak. W ogóle, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, to rzeczywiście funkcjonuje to sobie w takim bardzo ciekawym układzie i nawet mam wrażenie, że układzie zamkniętym i zupełnie gdzieś obok. Mianowicie tak jakby to było osobne, tak jak też wspomniałaś, pole literackie czy po prostu coś zupełnie osobnego, czyli... I zarówno, tak sobie myślę, my jako literaturoznawcy, którzy zajmują się po prostu, nie wiem, literaturą współczesną, czasem brakuje nam narzędzi, po prostu brakuje nam narzędzi, jeżeli specjalizujemy się w literaturze takiej najnowszej, po prostu wydawanej, do oceny tej literatury dla dzieci. No bo teraz tak, ja sobie myślę zawsze o tym, że ja, gdzie w moim takim życiu tych dzieci nie jest za dużo, oprócz dzieci koleżanek i tak dalej, no ale przecież to jest zupełnie... Zupełnie, zupełnie inny sposób wartościowania tej literatury, nie? Tak jak też się pojawia w tym piórku, co mi się bardzo osobiście też podoba, bo myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste w zapisie regulaminowym. Machaj mi ręką też oczywiście, jeżeli ja mówię już za długo, bo mam do tego tendencję, drodzy państwo, no to żeby zgadzała się ta książka z umiejętnościami kognitywnymi i poznawczymi w ogóle dzieci w danej kategorii wiekowej, nie? No bo można sobie pomyśleć, a co to jest za problem, żeby napisać taką jakąś, nie wiem, czy bajkę? dla dzieci albo cokolwiek, no jest to problem. Jest to problem, myślę, że y, bardzo łatwo jest y, i też myślę, że y, ta scena nagrodowa, jeśli chodzi o literaturę y, dziecięcą, pokazuje, że y, nie jest łatwo, po pierwsze, uchwycić te kategorie, y, takie właśnie od, od, to, o czym mówisz, takie literaturoznawcze, jak do tego podejść, jak to rozpracować. Z drugiej strony myślę, że ogromnym, też łatwo jest pomyśleć, że o, no, książka dla dzieci, co to jest tam, wiecie, 15 stron, to ja sobie napiszę jakąś tam kicie kocie i, i no, też bym takie coś napisała. No nie jest to prawda, bo napisanie takiej książki, która będzie z jednej strony atrakcyjna dla dziecka, a z drugiej strony taka, która wiecie, no nie zamorduje rodzica <głos> po drodze, <głos> kiedy wchodzi w interakcję z tą książką, jest myślę dużym, dużym wyzwaniem, a też myślę sobie z jeszcze jakiejś innej strony, że kiedy na przykład rozmawiamy sobie o literaturze, no może nie dziecięcej, ale kiedy rozmawiamy o literaturze młodzieżowej, to bardzo, bardzo dużo krytycznych głosów często się pod adresem tych książek e, pojawia i my potrafimy powiedzieć, co nie działa w tych książkach i mm -hmm. dlaczego one nie są dobre do końca w niektórych wypadkach, ale rzeczywiście ciężko jest wskazać, co robi nam dobrą książkę dla dzieci. Mm -hmm. No jeszcze to chodzi w ogóle przecież korelacja z obrazem, który jest tak samo istotny dla tekstu. To nie są często li tylko ilustracje, tylko dla tych najmłodszych dzieci, a tutaj mamy też kategorię między 4 a 10 lat, jeżeli chodzi o to piórko, no to przecież mamy też, tutaj oczywiście wchodzą nam pojęcia, ale picture bookie, gdzie ten obraz tak samo musi grać jak tekst i to są rzeczy, które oglądają się wzajemnie, to już jest w ogóle sztuka, żeby jeszcze przecież nad tym tekstem pracowała, czy pracował ilustrator, ilustratorka, plus jeszcze właśnie autor, autorka, którzy gdzieś razem nad tym wszystkim pracują, nie? E, takie picture booki zresztą na przykład bardzo piękne e, wydaje też nasze tutaj e, okoliczne, poznańskie, no chociaż z siedzibą w Lusowie, wydawnictwo Wolno, to jest jedna z takich spraw. No ale tu jest mnóstwo takich rzeczy, na zasadzie no, my sobie nie potrafimy tak zewnętrznie wyobrazić do końca, e, bo nie pamiętamy często też tego okresu w naszym życiu, e, jakie książki czytają dzieci, nie? a tak naprawdę, no właśnie, tutaj ten cały obraz jest jeszcze dodatkowo wydłużony, bo to rodzice czytają dzieciom. I co jest też ciekawe, jeżeli jeszcze mogę, mm -hmm. no to y, przecież takim wnioskiem pobocznym z raportu, jeżeli chodzi o czytelnictwo, ten taki wielki, klasyczny, znaczy wielki, nie jest wielki niestety, ale pewien raport czytelnictwa, gdzie co roku się okładamy tym, jaki procent Polaków czyta, a właściwie jaki nie czyta, to mamy przecież, jeżeli przyjrzymy się demografii, jeżeli przyjrzymy się tym takim wnioskom cząstkowym, raportowym, to wychodzi na to, że czytają więcej kobiety. I jednym z takich subwniosków jest też to, że czytają książki dzieciom. Mhm. To nie są lektury li tylko dla nich, nie? Że właśnie to nie są jakby tak Okej, okay, czytają, ale właśnie czy to się liczy do nich? Czy one by sięgnęły inaczej po te książki Jak to w ogóle, jak to się dodaje, nie? Więc tutaj jeszcze cała taka rzecz pokazująca nam też dodatkowo, że to kobiety czytają dzieciom. Kobiety, nie mężczyźni, nie? W sensie, mężczyźni pewnie też, ale w znacznie mniejszym stopniu. Też, e, zanim nam ta audycja odpłynie w stronę rozmawiania o po prostu literaturze dziecięcej, to mhm. e, zestawiłam sobie e, Różnego rodzaju nagrody literackie przyznawane właśnie w tej, w tej kategorii dziecięcej i to, co jest dla mnie bardzo interesujące, to jest to, że po pierwsze tych nagród nie ma jakoś super dużo. Mm -hmm. Druga rzecz jest taka, że no, najwyższa jest nagroda Piórko, 120 tysięcy. Potem jest e, nagroda literacka HESTI, to mm -hmm. jest 50 tysięcy złotych. Nagroda e, z Miasta Stołecznego Warszawy 35 tysięcy i potem jest całe, całe mnóstwo takich e, nagródek, powiedziałabym, literackich tutaj w tej kategorii przyznawanych. To jest 10 tysięcy, no gdzieś tam może 15 tysięcy się znajdzie. Nagroda literacka Ma Kornela Makuszyńskiego 10 tysięcy. Nagroda literacka imienia Astrid Lindgren też 10 tysięcy. I Zastanawia mnie to, bo właśnie cieszę się, że wspomniałaś o raporcie czytelnictwa. Dlatego, że od, tak jak powiedziałaś, od co roku jest takie już no niemalże takie obrzędowe, rytualne darcie szat i mówienie o tym, że no słuchajcie, nikt nie czyta, nikt nie czyta, to coś warto czytać i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli myślę sobie, że jeżeli nie doceniamy literatury dziecięcej, to trochę jesteśmy w, tro, trochę ten cykl się będzie powtarzał, dlatego że no, badania pokazują, kto czyta. No, czytają oso takie osoby, które wiecie, czytają nawykowo, dla których czytanie jest sposobem spędzania czasu. Największy komponent to jest dom, to jest rodzina, i czy jako dzieci wychowaliśmy się z, w otoczeniu książek, w otoczeniu e, też innych czytelników. Więc wydaje się, że jeżeli chcielibyśmy coś zmienić na tym naszym rynku literackim, to dowartościowanie literatury dziecięcej powinno być gdzieś tam całkiem wysoko na tej liście. E, no bo chcielibyśmy jednak, żeby i żeby ludzie czytali, zachęcamy, to, powinniśmy do lektury zachęcać też dzieci. I jest to dla mnie w jakiś taki sposób, wiecie, symptomatyczne. Jakiś czas temu, chyba jeszcze na początku roku, mówiłam w audycji o Goodreads Choice Awards. I w tym roku, co znamienne, Goodreads zrezygnował z kategorii dla dzieci. Po prostu zniknęła ta nominacja. No bo to jest cała taka historia a propos tego, że no właśnie... Czytają literaturę dziecięcą dzieci i osoby, które te dzieci mają, bądź są blisko w ich towarzystwie. Natomiast mamy też przecież trend demograficzny, znaczy trend, no, pewną tendencję demograficzną, która nam pokazuje, że po prostu dzietność też spada. I oczywiście jest to powiązane z bardzo wieloma czynnikami, też z bezpieczeństwem praw reprodukcyjnych i tak dalej. Więc jest to oczywiście paląca również kwestia społeczna. No ale też ta, tak jak gdzieś tam wspominałam o tym, że to jest trochę osobny świat, nie? Na zasadzie właśnie osoby dorosłe, które... Mm nie posiadają dzieci, a ich jest coraz więcej, dlaczego z drugiej strony mają sięgać po literaturę dziecięcą? I właśnie to jest jakiś taki gorący ziemniak, nie? Co z tym zrobić? Czy po prostu dokładać do literatur, tfu, dla nagród literackich kolejne kategorie, czyli po prostu, nie wiem, przekład, esej, poezja y, i literatura dziecięca, ale to mam wrażenie, że to też jest mimo wszystko redukcyjne dla literatury dziecięcej, bo ona jest wtedy jakoś tak przyklejona. Mm -hmm. I znowu mówimy o literaturze dziecięcej jako czymś takim zupełnie jednorodnym. Nie? Mamy po prostu literatura dziecięca. A to się nam przecież tam rozpada. Też na mnóstwo rzeczy. Nie? Plus z raportem czytelnictwa jest też o tyle ciekawa sprawa, kiedy zaczęłam sobie wnikać gdzieś tam w szczegóły, to to, że raport wielu form czytania nie łapie. Nie ma w nim audiobooków. Nie ma w, nich, w nim też takich form trochę bardziej powiedzmy, że eksperymentujących, związanych z literaturą. I no, i no. <śmiech> ano, i no, dlaczego? E, mianowicie na początku pokazuje się respondentom e, zbiór fotografii w różnych zestawach i wygląda to tak, że mają wybrać e, te fotografie, na których e, jest to czytanie, mówię szeroko, jeszcze tak kolokwialnie trochę, jest to czytanie pokazane. No i co wybierają respondenci? Nie wybierają, nie wiem, grupy znajomych, którzy siedzą i leci radio, a może tam lecić książka, tylko tam nie ma w dymku napisane, że leci audiobook z tyłu. No bo, mm. e, tylko są to zazwyczaj takie zdjęcia, na których widać, że ktoś trzyma w rękach przedmiot i na nim są zapisane litery. I właśnie raport y, jakby faworyzuje te tryby czytania, które z angielskiego, bo w polskim nie mamy trochę takiego rozgraniczenia, em, są tym literacy czyli właśnie są związane z tą taką, no nie wiem, nawet nie wiem, jak to przełożyć, nie będę teraz tego poświęcać czasu w tym momencie, żeby się trzeba było trochę pozastanawiać, ale no właśnie są to, związ są to fotografie związane z trzymaniem jakiejś formy papieru, na którym jest coś nadrukowane. I to już nam zabiera tak naprawdę jakieś takie praktyki związane, no jeszcze audio, tfu, jeszcze e-booki się w to złapią, no bo tam można pokazać jakiś czytnik plus coś tam, nie? Ale te wszystkie formy głosowe, albo właśnie tak naprawdę animacji dzieci, którym można te teksty, nie wiem, Śpiewać, mówić, tak? Jeszcze animować z zabawkami czy coś tam, pokazywać im obrazy, obrazki czy ilustracje, to to nam też tutaj znika, nie? Więc to jest też dodatkowa jakaś taka sprawa, która nam pokazuje, że. Nie mamy do końca jakoś super ekstra zmierzonych tych narzędzi, nie? I tak naprawdę w których miejscach czyta się dzieciom? No to też są przecież e, biblioteki oczywiście. To są jakieś takie miejsca, w których są... E, jezu, ja teraz wymyślam, bo ja sama nie mam dzieci, imprezy dziecięce. Nawet nie mam, zobaczcie, języka, żeby to jakoś opisać, nie? Ale właśnie spotkania animacyjne, też w, nie tylko w bibliotekach, ale też w księgarniach, które się gdzieś odbywają, tak? No i to jest cała jakaś taka historia związana z tym wszystkim, nie? No też słuchowiska, tak, da, jak najbardziej. Te, tego typu formy. I wiesz, też inna rzecz, która mnie zastanawia w tym wszystkim e, i tym, jak to się wydarzyło, że właśnie tak naprawdę dwie instytucje, czyli sieć sklepów spożywczych, sieć hipermarketów i ubezpieczyciel, mhm decydują się na fundowanie nagród dziecięcych, uh -huh. a nie do końca, wiecie, jakaś taka odgórna instytucja, no nie ma, nie wiem, uh -huh. z ministerstwa, tak? E, uh -huh. Takiej wysokiej nagrody dziecięcej. I jak ja się nad tym zastanawiam, no to myślę sobie, e, patrzę sobie jeszcze na jedną rzecz na, na naszym rynku literackim. Mianowicie na to, że kto zarabia w Polsce na książkach? Uh -huh. e, zarabiają autorzy kryminałów, autorki najczęściej romansów, nonfiction zarabia, no i ta literatura dziecięca mm -hmm. i pod takim względem znaczy duże pieniądze, tak, które tak, tak. się gdzieś łączą z wydawaniem książek. Mm -hmm. y więc zastanawiam, Wie wiecie, tak jak myślę sobie obiedroncze, no ja być może jestem zbyt krytyczna i zbyt pesymistycznie nastawiona do świata. Y chciałabym wierzyć w jakieś takie wiecie, szczere intencje Biedronki, która chce tutaj kształtować rynek literacki, rozwijać czytelników, ale wydaje mi się, że jednak to, że ta nagroda jest, jest w jakiś sposób obliczone na taki komercyjny sukces, bo dzieci i produkty dla dzieci to jest po prostu ogromna branża, na której dobrze się zarabia pieniądze. Dobra, to ja odwrócę to pytanie. Czy to źle, że książki są w supermarketach? Moim zdaniem nie. No właśnie. I w tym momencie, kiedy mamy sieć, która um, jest odwiedzana przez nas wszystkich, bo nie będziemy tutaj teraz mówić, że ja nie robię programu o w Biedronce, bywa taniej, bywają tygodnie, nie wiem, przeróżne i nie wiem, sama jestem... Okej, okay. ale yy, wiesz co, no, rzecz polega też na tym, że to jest tworzenie pewnego systemu, który oczywiście działa w pewien sposób, jest też systemem trochę zamkniętym, mianowicie mamy konkurs, który też pozwala potem na sprzedawanie pewnych produktów, tak? Oczywiście. I książka, książka jest przedmiotem trochę takim, bym powiedziała, brzydko schizofrenicznym, bo ona z jednej strony jest towarem, Jasne, tak? No jest, ma cenę, kod kreskowy i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, no jest też pewną praktyką kulturową. I no przecież bywa tak, to jest trochę stary dylemat, nie? Na zasadzie, czy wolno właśnie sprzedawać książkę też jako produkt taki gdzieś tam, nie? Ja myślę, że właściwie to dobrze, bo jeżeli ona też po prostu ma zapewnione że tak powiem brzydko, rynek zbytu, to co w tym złego, że przy okazji ktoś, kto ym, robi zakupy, dorzuci do tego kaszyka na przykład tę książkę, która no po prostu, aha, dobra, jest jeszcze tutaj książka dla dzieci, być może właśnie i nagrodzona, czyli w jakiś sposób sprawdzona przez jakieś gremium, tak? Czyli, że to nie jest coś puszczone, no tak jak rozmawiałyśmy też przed chwilą, jak mówiłaś o literaturze dziecięcej, że, że to tam bywają dziwne rzeczy w środku, nie? I, I też takie etycznie bardzo śliskie, nie? To tu, jeżeli mamy, gdyby tak odwrócić tę optykę, do, do czego też zachęcam, bo to wcale nie jest takie intuicyjne w ogóle, nie? Też się na tym długo zastanawiałam, że... Y Pewne grono specjalistów mniejszych bądź większych, mniejsza, zadekretowało, że z wielu powodów w konkursie na dziesiątki pewnie tam zgłoszeń mają przemnóstwo. Ta książka jest po prostu w jakiś sposób dobra. Przecież ja bardzo nie lubię dobre czy złe, ale że po prostu zapadł jakiś konsensus, że warto przeczytać tę książkę. No to kurczę... Chyba fajnie. No bo właśnie z drugiej strony, gdzie szukać tej literatury dziecięcej? Zobacz, trzeba by było pójść tak naprawdę do księgarni, pomyśleć sobie, że hmm, no to jeszcze dział dziecięcy i tak dalej. Ta droga nam się wydłuża, tak naprawdę trzeba by było pójść do księgarni kameralnej. Albo bo takiego wyboru aż dla literatu dla dzieci te, tych książek w sieciach handlowych, które sprzedają się, które... Eee, no po prostu sprzedają książki, nie ma aż tak dużo, tylko to są jakieś takie pojedyncze tytuły, no to kurczę, z drugiej strony dlaczego by nie? No bo wtedy ta książka trafia nam i my mamy taki trochę jajks, że mm, taki przedmiot przecież kulturowy, co jest w dyskoncie. Kurczę, im dłużej, im dłużej żyję, to sobie myślę, że może i dobrze, bo my wtedy wprowadzamy też tę książkę do takiego obiegu, że to jest normalna rzecz, że ona tam jest. Nie? Też Myślę, że zachęca do kupienia takie osoby, które być może do księgarni się nie wybiorą albo mają do niej nie po drodze, bo wiecie, no my sobie jesteśmy w Poznaniu, więc mamy ten komfort, że mamy całkiem sporo takich księgarni kameralnych, do których się możemy udać, ale jak sobie myślę o jakichś małych miejscowościach, no to rzeczywiście. No właśnie. Mm. Ten supermarket często jest jakimś takim pierwszym, pierwszym miejscem, do którego ja się udaję, żeby załatwić jakieś tam rzeczy. No a przy okazji, jeśli mogę sobie kupić książkę, no to. Tym Dlaczego lepiej. nie? nie? To, to wychowuję sobie. Ja myślę o tym, że ta optyka, o tym, że no jest to nagroda, czy to. Ta nagroda jest prestiżowa. Dlaczego tak, dlaczego nie? Myślę, że jest to coś takiego z tą literaturą dziecięcą, że. Mm, to nie jest taka literatura, która jest na salonach. Mm -hmm. e, to jest ta, ta, też taka literatura, wiecie, pomijając ten taki aspekt tego, że... Są stawki różne w tej grze, nie? Po prostu. Tak, tak, tak. Ale ja też myślę sobie, że wiecie, często jak rozmawiamy o takich właśnie raportach y, czytelnictwa i też y, jak myślę o takich awanturach o książki, to znaczy, o, literatura wysoka, wiecie, my tutaj czytamy dobre rzeczy, pospólstwo czyta <głosy> złe... Ja, ja nie wiem, jak to, ja się spotykam z takimi, z takimi rozważaniami gdzieś tam w przestrzeni internetowej najczęściej. To znaczy, no nikt nie czyta, ale za chwilę jest takie, że no ale ci co czytają, to nie czytają tego, co jest odpowiednie. Mhm. I Myślę, że ta literatura dziecięca, ona jest, mm, trochę staje okoniem wobec tego wszystkiego, dlatego że niezależnie od tego, czy... Mm, się o tych matkach czytających dzieciom. Niezależnie od tego, czy ta mama pracuje, jest kasjerką w supermarkecie, czy ta mama jest um, profesorką na uniwersytecie, prawdopodobnie te książki, ta pula tych książek dla dzieci, te książki dla dzieci w ich domach, to mogą być te same książki. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy to nie jest jakiś problem z literaturą dziecięcą, że ona ma taki wymiar, wiecie ponadklasowy, ponadstatusowy, w związku z czym nie może być takim narzędziem, którego używamy, żeby te różnice sobie zaznaczyć. Wiesz co, no bo to jest właśnie ta kwestia na zasadzie, kupujemy książkę nie do końca dla siebie, tak? No bo dzieci nie mają pieniędzy i własności i konceptu pewnie jeszcze pieniędzy w tym wieku czterech lat, wiadomo, więc kupują je rodzice. No i tutaj rzeczywiście po prostu wybieramy innymi kryteriami, tak? To nie ma świadczyć do końca o nas, że to ja kupię sobie noblistkę, bo to chyba warto, tak, dajmy na to, tylko kupujemy książkę, no właśnie, dla dziecka. I my przy okazji gdzieś tam odkrywamy. Zazwyczaj wiemy nawet trochę mniej o tych autorach. Potem bardzo dobrze, wiecie, jak bywa z dziećmi, powiedziała ta nie dzieciata, ale przynajmniej z przyjaciółkami, z dziećmi w wieku bardzo takim malczym i wspaniałymi polecam i pozdrawiam na przykład Leona. Ale chodzi też o to, że po prostu, wiesz, jeżeli dane rozwiązanie się sprawdza, to często te książki mają kontynuację w serii. I e, to też działa trochę inaczej, nie? w sensie dzieci się przywiązują do tych postaci, dzieci chcą wiedzieć więcej, w jaką stronę się rozwija ta historia, e, więc to też sobie idzie w taki sposób, na przykład no, w Polsce my mamy niesamowity fenomen kici koci. Nie? I rodzice już czasami, w sensie to są zupełnie inne rozmowy. Na zasadzie, już mam dosyć kici koci, musimy się przerzucić na jakąś inną autorkę, autora, żeby po prostu odkryć inne historie, chociaż dzieci przecież są na przykład zafascynowane kicią kocią. I co jeszcze jest w tym wszystkim takie ciekawe? No po prostu w dużej mierze musimy też i uważam, że tutaj jest właśnie też ta funkcja bibliotekarek, bibliotekarzy, ale także przecież księgarek i księgarzy, no to ich doradztwo. I to są część bardzo często osoby, które po prostu się znają. Po prostu wiedzą, jaki towar też u siebie mają. Trochę inaczej myślą o książce, o jej sprzedaży. I to są też po prostu animatorzy i animatorki kultury, nie? I myślę sobie, że bardzo świetnie, że mamy takie osoby i one nam też mogą po prostu pewne rzeczy polecić. No bo wiecie, kupujemy jakąś książkę, potem jest nam głupio, że... Mm, tak naprawdę kupiliśmy coś, co na przykład nie spełnia naszych oczekiwań, tylko że to nie do końca ma być o nas ta książka, nie? E, więc w ogóle ja jestem fanką ufania specjalistom i myślę sobie, że właśnie czasami bardzo warto em, zapytać kogoś, nie? Albo zapytać, że tak powiem, fellow matki na zasadzie, co się sprawdza. I często się okazuje, że po prostu pewne rzeczy działają, nie? I dlaczego w sumie... albo dobra, bo ja już się kałapuciam. Postawiam tutaj kropkę. Mhm. Czy myślisz, że jest taka szansa, że w tym roku Biedronka dopuściła do piórka osoby, które nie są amatorami? Czyli do, do tej pory przez, tam od tego 2015 roku, przez ostatnich 10 lat e, nagroda była kierowana, w konkursie mogły wystartować wyłącznie takie osoby, które nigdy się nie, zaj jakby nie zajmują się zawodowo literaturą. W tym roku to się zmieniło, mhm. profesjonaliści też mogli wystartować. Czy masz wrażenie, że dzięki temu będzie w jakiś sposób rósł nam prestiż tej nagrody? Wiesz co, ja w ogóle myślę... Że to myślę, za chwilę będzie, wiesz, coś znaczyło, że wygrałaś piórko. Ja myślę, że to już coś znaczy. W sensie, bo tutaj próbujemy przykładać teraz takie kategorie, które my znamy z tej literatury, powiedzmy, że pięknej, czy beletrystyki, mówiąc prościej, do tej literatury dziecięcej i myślę, że to mimo wszystko zawsze skończy się fiaskiem. Tutaj mamy zupełnie inne funkcje tej literatury, bo ona w sumie ma dawać trochę rozrywkę, oczywiście, jasne, ale ona ma też uczyć, czy trenować pewne zdolności kognitywne, pokazywać tak naprawdę jak rośnie ciekawość świata i tak dalej. E, jasne. E, I kurczę, myślę, że to kategorie, te kategorie prestiżu, które też się w ogóle jakoś tak e, przeterminowują, mm, nawet jeżeli myślimy sobie o tej literaturze, że tak powiem, dla dorosłych, raczej tutaj kwestią, to jest też taka jedna z moich tez, przechodzimy z tego świata myślenia o prestiżu literatury, bo wtedy e, literatura była gdzieś zawsze prezentowana przy okazji króla, czy mieliśmy właśnie Mecenat, od króla, potem od różnych bogaczy, ale państwówki i tak dalej, tak dalej. Natomiast dzisiaj przechodzimy do kryterium sukcesu, czyli co się sprzedaje, co się sprawdza, co odpowiada na jakieś oczekiwania. I tutaj właśnie mamy bardzo, bardzo wybrednego, tak naprawdę bym powiedziała brzydko, klienta, czyli dziecko. Bo ono powie ci od razu, czy, czy będziesz po nim widziała. Pasuje albo nie. Po prostu. Proszę dalej. Nie będzie o, o, tutaj Nie, nie, nie będzie rozmowy, dokładnie, nie będzie rozmowy o tym, że no, rzeczywiście y, kwestia tam y, słowno-językowa jest no, obiecująca, no ale obraz to tak, wiesz co, mam, oddaj mi spokój, nie? No nie do końca, nie? Po prostu to musi zadziałać. Albo zadziała, albo nie zadziała. I tutaj mamy bardzo szybką weryfikację tak naprawdę, nie? E, więc myślę sobie, że e, ja się też cieszę. Mnie zastanawia w tej nagrodzie jedna rzecz, bo oprócz tego kategoriach, o których powiedziałaś, dopuszczona też kategorię AI. I to jest dla mnie coś, z czym ja trochę nie wiem, jak sobie poradzić, nie chcę tego oceniać w kategoriach dobre, złe, bo tym też właściwie socjologia literatury, z którą ja jestem najbardziej spowinowacona, to to mimo wszystko stara się tego tak nie robić. Natomiast zobaczcie, że to jest jedna z nagród, która po prostu szybko na to reaguje. To jest mhm. prawda i myślę, że minie jeszcze trochę czasu, zanim te takie, wiecie główne y, nagrody literackie, te prawdziwe nagrody no literackie. No tak, no bo tam jest ta rozmowa o prestiżu, w tych, tych literaturach dla dorosłych bym powiedziała. Teraz będę tak dzielić. Literatura dla dorosłych i literatura dla dzieci. Ale no właśnie, nie? W tych... Cały czas tam jest jednak takie poczucie, że uuu, prestiż. Wiesz, też myślę sobie o innej rzeczy... Być, by, wydaje mi się, że niektórzy będą odczytywać taką kategorię osobną dla AI, która jest też w przypadku tutaj nagrody, o której rozmawiamy, dużo, dużo niższa od tej głównej. Mhm. E, niektórzy, myślę, odczytują to w taki sposób, że jest to jakiś rodzaj przyzwolenia. Mhm. I że ten organizator nam mówi, słuchajcie, możecie to zrobić, i być może Was zachęcamy do tego. Ja się zastanawiam, na ile to nie jest to, to że ten organizator jest świadomy tego, że powstaje proza, powstaje, powstają tak, grafiki i woli być, woli uniknąć takiej sytuacji, w której przyznam nagrodę, a potem się za chwilę okaże, że to jest taki twór, wiecie, w którym ktoś się wspomagał AI, wykorzystywał AI. Czy jednak nie lepiej być od razu... Transparentnym i mhm. powiedzieć: Słuchajcie, tutaj macie historię napisaną przez e, panią XY i ona jest jej dziełem od początku do końca, a tutaj mamy e, napisaną książkę przez kogoś innego i ta osoba w dialogu z AI e, ten, e, ten, to, to do dzieło napisała. Wiesz co, myślę, że to jest całkiem ciekawa też intuicja, no bo mm, jeżeli sobie zajrzymy też w ten regulamin i, i bardzo w ogóle zachęcam, tak jak zazwyczaj wszystko skipujemy i tam akceptuję, akceptuję, i idę dalej, to naprawdę w regulaminie tej nagrody, w tej kategorii AI tam się dzieją ciekawe rzeczy. Tam jest opisane, co się ma pojawić w prompcie. Jest tam opisane, że musi to zostać też w jakiś sposób zedytowane twórczo przez osobę zgłaszającą ten twór dalej, żeby nie było roszczeń praw trzecich. Tak? na zasadzie, że to nie wiem AI podpowiedziało jakiś kryptocytat skądś tam, tak? No i to rzeczywiście dla mnie jest w tym momencie ciekawostko i, i muszę się nad tym też sama jakoś pozastanawiać, jakie ja się z tym czuję, nie? Ale to są rzeczy, które rzeczywiście my ich nie unikniemy i to też jest jakieś takie signum temporis w tym wszystkim, nie? No Ale cie... powiedziałam, znak czasów, przepraszam Państwa. Ciekawe, ciekawe jest też to, że właśnie ta główna nagroda to, to jest piórkowe wyobraźni, mhm. a ta druga to jest piórko innowacji. Tak. Tak, tak, tak. Więc tutaj mamy też w ogóle, wiecie, trochę różne dążenia i to jest z pewnej strony też ciekawe, no bo przecież, wiecie, Ministerstwo Rozwoju i Cyfryzacji raczej pewnie przyszło w takie kwestie innowacyjne, natomiast tutaj mamy też kwestie związane właśnie z twórczością artystyczną, no i tutaj mamy zupełnie różne dążenia, teraz macham rękoma bardzo, że, że rozjeżdżają nam się różne rzeczy, ale no po prostu z punktu widzenia takiego no właśnie opisania tego, jak działa pole literackie, co tam się nim dzieje, to jest to jedna z ciekawszych rzeczy, tak sobie uważam, jakkolwiek byśmy jej nie oceniali, nie. No Justyna bargielska jest na przykład zdania, że z AI po prostu ludzie bo w ogóle powraca nam, bo dwa tygodnie temu rozmawiałeśmy z Janną o, o sztucznej inteligencji i jakoś ten temat nie chce się odkleić. Ale przecież jakie cięgi ona zebrała od tak naprawdę towarzystwa, że tak powiem, literackiego, nie? A z drugiej strony myślę sobie o tym, że m, też wspominałam o tym e, tydzień temu, że o ile jeszcze Justyna Bargielska e, mówi, o tym. M mówi o tym, ale też jest poetką nagradzaną, jest już poetką z dorobkiem i uh -huh. to mimo wszystko inaczej wypada, kiedy uh -huh. taka osoba nam mówi, no słuchajcie, zrobiłam sobie taki eksperyment, takie doświadczenie, nakarmiłam sobie AI swoimi tekstami i powstało mi takie coś, zobaczcie. Uh -huh. No ale myślę, że kiedy mamy do czynienia na przykład z debiutem, mhm. no to pojawia się problem, bo my nie jesteśmy w stanie rozgraniczyć gdzieś tam tego, na ile to jest rzeczywiście ten autor, autorka, na ile to jest, wiecie, nie, nie mamy tego punktu odniesienia, którym jest jakiś tam wcześniejszy dorobek. Wiesz co, tak naprawdę my tutaj oceniamy w dużej mierze zdolność tego, jak ktoś się potrafi posługiwać tymi modelami sztucznej inteligencji, bo bardzo łatwo pewne cechy stylu zobaczyć, które są ai -owe. On bardzo często za zaczyna od jakichś przeczeń, że to nie jest takie, ale jest to takie. I coś tam, nie? W sensie naprawdę ten język takiej gramatyki, która się gdzieś tutaj pojawia, jest to wyczucia czasami. Mnie bardzo bawiło swego czasu, że, że kiedy ja przygotowywałam treści, czy na Instagrama, czy na cokolwiek, to ktoś w komentarzu mi napisał widać, że to AI. A on ja mówię, ale jak to? Widać i zapytałam, przepraszam, ale dlaczego? Bo y, użyła pani tej długiej pauzy. Czy tam to, nie, to nawet nie padło słowo pauza, tylko jest ten długi myślnik. A tak sobie myślę, Jezus, Mary, ja chyba na to nawet nie odpowiem. Natomiast y, ktoś z redaktorskich gdzieś tam znajomych, których ja osobiście nie znam, ale po prostu z takich obserwujących, którzy są gdzieś przy moim profilu, napisało: No, ale przecież my jesteśmy redaktorami używamy tego w pracy. Więc dlaczego? Czego, no, no nie, no to jest po prostu, wiecie, jeżeli dwa razy na iPhone'ie czy gdzieś naciśniecie y, spację, no to pojawi wam się ten długi myślik. tu nie ma nic wspólnego z jajem, e nie. Więc to są też takie kwestie, że my próbujemy zauważyć, że aha, ten tekst mógł, mógł powstać przy pomocy jaja, e bo na przykład ma ten długi myślnik, albo ma taką konstrukcję frazy, albo coś tam, albo coś tam. Natomiast e, jeżeli tak mi się też wydaje, no bo oczywiście ja nie jestem specjalistką od jaja, e jeżeli pewnie się takie modele, a na pewno w przyszłości bliskiej, e, nakarmi wielką ilością tekstów i jeszcze będzie się z nim gadało i gadało i pewnie mu te prompty tylko tam pisało, że bardzo proszę, żeby to nie było jajowe, albo cokolwiek, wymyślam oczywiście, tak? No to ten tekst będzie tak się zmieniał i będzie przechodził tyle perturbacji, że on po prostu już, my nie będziemy w stanie pewnych rzeczy rozgraniczyć, nie? No to jest taki trochę wyścig zbrojeń. Tak, ale my też, to też bardzo łatwo pokazuje też jakieś takie naprawdę kiksy różne z naszych stron, na zasadzie, że ktoś się nawet nie sprawdza, że ten AI porobił jakieś takie dramatyczne błędy, których człowiek by nie zrobił. I bo wtedy najbardziej to widać na zasadzie, nie? Tam było już kilka takich afer, że zostały wymyślone przypisy i nawet jakaś pani, która właśnie pisała książkę, nawet nie sprawdziła, że AI skonfabulował autorów, którzy po prostu nie istnieją. On coś sobie połączył, tak? Że po prostu dopisał albo zmienił wydawcę zupełnie. No jakieś jaja na kółkach po prostu, nie? E więc tutaj też to jest jakieś takie, y, od razu nam to weryfikuje, to w jaki sposób ktoś pracuje przy takim tekście, nie? No natomiast e, wracając do piórka, wydaje mi się, być może ta audycja się źle zestarzeje ja już za dwa miesiące. Tak, ale, na pewno, nie? Ale powiem, że wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Mm, że, ja nie wiem, ja jeszcze nie wiem. Wiesz co, bo dla mnie myślę sobie o tym jako o takiej, mm, że pewne rzeczy po prostu się dzieją, Niezależnie od tego, czy one nam się podobają, czy nie, tak. co o nich myślimy, jakie wartościujemy. I być może lepiej czasami jest, wiecie, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Więc lepiej jest wyjść naprzeciw pewnym osobom, powiedzieć, słuchajcie, jeśli chcecie, to możecie wykorzystać tą sztuczną inteligencję w tym konkursie, ale nagroda jest dużo, dużo mniejsza. Mhm. Więc jeżeli ten komponent finansowy was motywuje, to warto jednak, może się postarać, spróbować własnych sił. A z drugiej strony właśnie kiedy przyznajemy tą nagrodę, to nie musimy się potem tłumaczyć, nie musimy potem mówić o tym, że, mhm. a no ja nie wiedział i... Ja nie wiedział ja i... nie chciał, no. i, mhm. i my, my tutaj chcieliśmy jak najlepiej, a tutaj patrzcie, ten autor nas oszukał, tak, w jakiś sposób, bo myślę, że to też jest taka często narracja, która się pojawia wokół osób współtworzących swoją, swoją, swoje teksty za jaj, że one w jakiś sposób oszukują, że to jest, wiecie, ten moment, w którym w Simsach wpisujecie Herlode i... A kto tego nie robi z drugiej strony, prawda? No. Mhm. Więc, więc myślę, no jest, pojawiła nam się taka możliwość i no ciężko będzie powstrzymać po prostu ludzi przed korzystaniem z niej. Tak, ale wiesz, to jest też taka kwestia, kiedy sobie pomyślimy yy, i się ogląda na przykład... Yy, dam taki przykład, Suzan Zontak albo Enierno, nawet lepszy, gdzie na samym początku one są bardzo lewicowe, oczywiście walczą o, o wielkie rzeczy, natomiast potem... Yy, w czasie rozwoju swojego życia, kiedy pisały też już jako po prostu kobiety bardzo dojrzałe, no to widać też to, w jaki sposób technologia zaczęła się szybko rozwijać i jakie one są temu niechętne. I my mamy naturalny dryg do tego, żeby po prostu nie zgadzać się na to, że świat, którym znamy jest bardzo rozpoznawalny dla nas, oswojony po prostu nas przeraża, więc takim pierwszym gestem, który się pojawia jest odrzucenie. Nie, mi się to nie podoba. Ja nie będę z tego korzystać. To jest złe, ble, ble, ble, nie? Pojawiają się takie rzeczy, to jest absolutnie normalne. Tylko właśnie kwestia polega na tym, żeby też nie zostać, że tak powiem, zupełnie w tyle i nie utyskiwać potem na wszystkich innych, którzy robią pewne rzeczy, nie? Bo to jest to takie... Kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów, nie? I to jest właśnie... No właśnie. Cały czas to jest gdzieś to, nie? Więc ja też na przykład bardzo lubię pracę ze studentkami, bo to są są zawsze gdzieś osoby ode mnie o pokolenie młodsze, więc ja też po prostu mogę zobaczyć bardziej, co się czyta. Ja, ja bym nie wpadła na odpada. Ja mam na przykład coś takiego, że no, trochę dziwnie, ale z drugiej strony, no kurczę, też fajnie, że dzieją się takie rzeczy. Ale to jest ciekawe, bo wydaje mi się, bo to no, zdradzę, że jestem w tej grupie studentek i jesteśmy w tym samym wieku, <sum> <sum> <sum> że nasze pokolenie, właśnie mam, mam takie, taką intuicję, że to nasze pokolenie jest tym pokoleniem odpadowym uodpadowym. Odpa no to widzisz, to może ja to też przespałam, nie? ale to jest właśnie jakaś też taka czujność, że co się dzieje. Czy, czy mi się dzisiaj podoba, jak się młodzież ubiera? Może nie do końca, ale wygląda to trochę inaczej. Może ja coś tam, wiesz, podejrzę, może sobie kupię buty, które teraz podobno się nosi. Ja musiałam to bardzo przeżyć, że muszę kupić sobie inne Adidasy i po prostu na szczęście pomógł mi przyjaciel, który jest o wiele bardziej zorientowany w tym, co się dzisiaj nosi. Ale no właśnie o to chodzi, żeby po prostu pozwalać sobie na jakieś takie eksperymenty, patrzeć na to, w jaką stronę idzie świat, bo niestety albo stety on się zmienia przecież w ostatnio od wyjścia podstawowej wersji Chata GPT, co było, nie wiem, Jezu, już nie wiem ile lat temu, trzy czy coś? No wymyślam, konfabuluję, ale zobaczcie, ile się zdążyło zmienić. Przecież to się rozwija w jakimś tempie po prostu astronomiczno-astronautycznym, nie? No i kurczę, jeżeli my puścimy te lejce, e, znaczy nie mówię, że musimy teraz wszyscy po prostu Wiecie, inaczej, żeby nie było gestu, ja wysiadam po prostu do końca, nie? No bo w tym momencie narażamy się bardzo szybko na jakieś takie historie po prostu, um, które narastają, kiedy wzrasta w nas agresja po prostu, że to nie jest już świat, w którym ja się odnajduję. I trzeba sobie poradzić trochę z tym lękiem, bo on jest też o nas i o starzeniu się, nie? Na zasadzie, żeby trzeba bardzo uważać, żeby nie pójść w jakąś taką zgorzkniałość trochę za szybko i wniechęć do świata, bo wydaje mi się, że to jest straszliwie to jest taki dylemat po prostu. To jest bardzo trudne, tak sobie myślę, nie? Z drugiej strony, jeszcze tak wracając do, do tej literatury dziecięcej... Tak, to, tak, wracaj, bo to, ja odpadam, to, widzicie państwo, w tryby to, po prostu urbiet et orbie, no? To wydaje mi się, że to jest jakieś takie... Mm, yy, że jesteśmy w związku z sztuczną inteligencją, też, też powtórzę się w stosunku do ostatniej audycji, w takim momencie, w którym to, co prestiżowe, to co w jakiś sposób kojarzone z wartości, wysokimi takimi, wiecie, wartościami, kulturą wysoką i tak dalej, to będzie to, co jest robione przez człowieka, no a to, co takie, wiecie, niskie, popularne, komercyjne, będzie kojarzone ze sztuczną inteligencją. Mm. I się zastanawiam właśnie, wiesz, jak to, jak, jak to wypada w tym, w, w tym polu literatury dziecięcej, bo o ile Ciężko jest, żeby GPT nam napisał drugą panią Bowary, czy drugiego Wiedźmina, czy drugiego, nie wiem, co, Bridgertonów drugich. Już mamy ze wszystkich porządków przykłady. To myślę, że z taką literaturą dziecięcą, też ze względu na to, że ona jest krótka, że jest prosta, ma, w sobie, ma wpisaną w siebie pewną prostotę, to czy ta pokusa tworzenia treści dla dzieci przy użyciu tej sztucznej inteligencji nie będzie po prostu dużo, dużo większa? Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, tak zupełnie szczerze. I też uważałabym mimo wszystko na właśnie te kwantyfikatory wielkie, na zasadzie, że literatura gatunkowa będzie po prostu czatowalna, a literatura skomplikowana trochę bardziej formalnie będzie ludzka. Myślę, że, że to jest uproszczenie, które nas może delikatnie zagubić. Oczywiście ono jest intuicyjne, jasne. Natomiast wydaje mi się, ja bym to chciała widzieć, i myślę, że w tę stronę trochę pójdziemy, że będziemy po prostu cenić cechy stylu. Cechy stylu, które bardzo trudno naśladować. I, I cechy stylu, wiecie, błędy stylistyczne, cechy stylu, które ma w sobie jakiś autor. No bo cechy stylu mogą się pojawić yy, zarówno w kryminale, że ktoś po prostu pisze świetnie, ma taką frazę, potrafi opisać bardzo różne rzeczy, stany psychiczne postaci, które, nie wiem, popełniają zbrodnie, bohaterowie są skomplikowani, to też są świetne rzeczy. Ja nie wiem, Chandler, teraz taka klasyka kryminału na przykład, yy, i co jeszcze mamy do tego więcej? Wiesz, wydaje mi się, że właśnie będziemy po, poszukiwali takich bardzo mocnych nazwisk i bardzo mocnych języków, które mówią nie? o różnych rzeczach. I będziemy po prostu może nawet i bardziej to doceniać. Więc w tym wszystkim, może nie wszystko jest takie, wiecie, o mm -hmm. Tempora, o Mores. Jezu, dlaczego ja dzisiaj mówię tą łaciną? <śmiech> <śmiech> bardzo Państwa przepraszam, jakoś tak po prostu mi to tak weszło. No. Tak, ale skoro tych, o tych mocnych językach mowa, no to widzę Dorota Masłowska i... Nagroda Mickiewicza. No tak, na przykład, nie? W sensie bardzo jest Masłowska trudno podrabialna. Albo inaczej, od razu widać, że jest to pisane masłowsko, tak? Więc tu są takie rzeczy. Myślę, że po prostu zaczniemy doceniać inne rzeczy w literaturze. I dla mnie to jest też bardzo fascynujące. Co się wybije na, tak. na, pierwszy, na pierwszy plan. I też myślę, że jak właśnie autorzy... Hmm, będą sobie z tym radzić, z tym takim, wiecie, jakiegoś rodzaju y, ograniczeniem, nie, takim, takim pomyśleniem, że no, jednak będę, musiał, będę musiał, musiał, musiała dokręcić naprawdę każdą śrubkę w tym swoim tekście, wyjść może trochę poza ramy, czy gatunkowe, czy y, y, stylistyczne, żeby odnaleźć taką dykcję, która rzeczywiście no, będzie trochę nie do podrobienia, Mhm. Ale może która też będzie takim dowodem na to, że patrzcie to ja poświęciłam trzy lata życia. No do tego jeszcze przecież dochodzi kwestia redaktorów e, i tego, w jaki sposób będą pracowali z tekstami, no bo oczywiście to nie jest tak, że mamy autora i on rzuca książkę i ona jest na zajut w sklepie, nie? Tylko jeszcze właśnie jak wydawcy będą do, do tego podchodzić, no bo to jest pierwsze sito. To nie jest tak, że my e, jako ciemni gdzieś tam autorzy, e, tfu, e, odbiorcy podchodzimy i kupujemy i losujemy, czy to zostało napisane przez AI, czy nie. Pierwszym sitem e, i pierwszym sprawdzającym, sprawdzaczem jest wydawca, bo ona akceptuje tekst. On go przyjmuje, on go zmienia w trakcie redakcji, oczywiście przy udziale autora bądź autorki. I to też nie jest tak, że jesteśmy puszczeni zupełnie w jakąś taką przestrzeń, wiecie, dziwną, ciemną, zimną, gdzie nie wiadomo tak naprawdę, czy ktoś nas chce oszukać, czy nie. I nie byłabym też aż tak do końca właśnie sceptyczna, nie? No, Mia Ballard, Boże, że tak sobie, poznowu znowu wrócę mhm. do zeszłotygodniowej mhm. audycji, no ona właśnie o tym mówi, że mm, ten, ten zarzut, który się pojawił, że jej książka jest napisana przez AI, e, Mia Ballert mówi, nie, ja ta książka sama napisałam, ona została zredag zredagowana przez AI. I dlatego mhm. tak to wygląda. I wiesz, to jest. Tu kończy nam się czas, ale myślę, że może Twoja perspektywa tutaj będzie mm, ciekawa w tym, w tym wątku, bo to jest. My z Joanną nie doszłyśmy do jakichś bardzo optymistycznych wniosków, bo ja pomyślałam o tym, że na pewno są i będą wydawcy, którzy będą bardzo e, podejrzliwi wobec tekstów, którzy bardzo będą e, się starali i dbali o to, żeby publikować no te takie właśnie rzeczy kreatywne, te, które w kategorii piórko są w, w, w, w, w, w, nominowane jako wyobraźnia. Ale myślę, że nie zabraknie też takich, którzy będą mieli takie dosyć cyniczne podejście do tego i będą twierdzić, że okej, okay, no jesteś w, ty autorze, jesteś w stanie autorko napisać tekst w pół roku, a jak się wspomagasz a ja i w trzy miesiące, no to dawaj, nie? <śled> Tak, tylko ym, kwestia polega też na tym, że środowisko i nie tylko środowisko ze sobą rozmawia i po prostu bardzo łatwo przypiąć metkę y, tego, że widać, które po prostu wydawnictwa robią maniane, że tak powiem brzydko. Nie? I y, to, to też nie jest tak, że, że ludzie nie rozmawiają. To też nie jest tak, że potem ym, wszyscy... Do, do czego dążę? Ja jednak mam trochę więcej wiary, mimo wszystko, bo po prostu jeżeli ktoś oszukuje, to potem od tego też mamy media i całą machinę i tak dalej. Oczywiście jest to patrzenie może i bardzo optymistyczne, że rynek weryfikuje, ale no Trochę, um, trochę bym dała więcej. Kiedyś Aga Zano mi powiedziała, e, kiedy gdzieś się dopytywałam właśnie o kwestie przekładowe, czy, czy nie ma jakiejś pokusy bardziej tłumaczenia pewnych rzeczy, bo to myślę, że to jest bardzo podobne pytanie. Ona mówi, wiesz co, nie, bo ja wierzę w inteligencję czytelnika. I myślę, że właśnie z takiej kwestii medialnej, gdzie my często tutaj staramy się, czy mamy łatwą pokusę stawiania diagnoz, że my wiemy, co się dzieje, a czytelnik i cała reszta to tak trochę w ciemno, Myślę, że też nie, że właśnie miałabym zawsze gdzieś na końcu głowy, na końcu języka i to wszystko, że um, wierzę w inteligencję czytelnika, nie? No i w czytelnikach myślę, że to jest taki zawsze um, ostateczny wniosek e, różnych tutaj dywagacji też naszych audycyjnych, że w, wszystko w rękach czytelników. Tak, oczywiście. nie? Oczywiście. O, ostatecznie. Także to od was, to od was zależy. Natomiast, edukujmy się, oczywiście. Ed no, jak edukujmy zwykle. Się. No. Mhm. E, natomiast moi drodzy, e, z takich tutaj informacji, jeszcze wracając do naszego piórka, e, no to 29 maja będzie ogłoszenie wyników pierwszego etapu, czyli zostanie wyłoniona ta wyjątkowa Warta uwagi proza dziecięca. Czy ja jeszcze mogę coś dopowiedzieć? Tak. Czy mam jeszcze chwilę? Mam jeszcze chwilę. Ja też Państwa bardzo zapraszam do obserwowania takiej nagrody, która narodziła się u nas i jest to nagroda wielkopolskich czytelników. I to jest zupełne odwrócenie, myślę, że myślenia o nagrodzie takiej dzisiaj współczesnej i chciałabym, żeby ten model nagrody też się niósł przez Polskę, bo to jest tak, że nominują dyskusyjne kluby książki. I to są po prostu rzeczy zupełnie różne, z bardzo różnych gatunków, z bardzo wielkiego takiego zaangażowania tych czytelników, którzy potem też e, i te dyskusyjne kluby książki mogą zostać nagrodzone i bibliotekarze i mogą sobie potem, e, dzięki tej nagrodzie, jako jeden z czynników tej nagrody, zapraszać różnych autorów i autorki do bibliotek swoich własnych. Więc tutaj jest bardzo taki duży czynnik wspólnototwórczy. E, I to właśnie, że nominują dyskusyjne kluby książki, potem jest drugi etap, gdzie już mamy na tych nominacjach e, Jurorów i jurorki, którzy powiedzmy, że są już tak kojarzeni, na zasadzie zajmują się literaturą, ale są też przedstawicielami bibliotek i bibliotekarek i bibliotekarzy, to to też jest ciekawe, no bo zobaczcie, to jest model oddolny, a nie odgórny, na zasadzie, że mamy gremium, które nam mówi co warto nie? i że to jest książka roku, to mamy z drugiej strony. Jest to na pewno model bliżej czytelnika. Właśnie, nie? więc może powinniśmy też trochę poszerzyć tę optykę i oddać właśnie decyzyjność, jakkolwiek to śmiesznie brzmi, i kryteria oceny też czytelnikom. I oczywiście jest to trudne, bo jest to skomplikowane potem, co z tym zrobić, jak to ocenić, ale myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Także, moi drodzy... 23 maja widzimy się na gali Poznańskiej Nagrody Literackiej. 12 maja na Wielkopolskich Czytelnikach. I e, 29 maja finał e, Piórka. Potem jeszcze jest drugi etap e, związany z ilustracjami. Mhm. Mm Także tutaj jeszcze, jeszcze nie jest to do końca zamknięte. Moją gościnią była Agnieszka Budnik. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za tę dzisiejszą rozmowę. Za realizację odpowiedzialne Jeremi Kwiecień, a przed mikrofonem Maria Maciejewska. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Stood on my chest and kept me down Hated hearing my name on the lips of a crowd Did my best to exist just for you Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Now she's gonna play and sing and lock you in Heart. Bet you the day you kissed a rider in the dark, I am. I'm feel you now and then slow like sudo effort when you see me will you say I've changed I ride the subway read the signs I let the seasons change my mind I love it here since I start needing you. Bet you rue the day you kissed the rider in the dark Bet you rue the day you kissed the rider in the dark Now she's gonna play and sing and lock you in her heart Bet you rue the day you kissed the rider in the dark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 Nie silosu. Przemysłowe brzmienia na sześć. W każdą sobotę o 20 Czarna niedziela, godzina 15 Czarna muza, czarna litera Czarna sztuka i czarna kultura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 Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program na peryferiach. Zanim zaczniemy, pragnę przypomnieć, że audycja jest godzinna. W zeszłym tygodniu była pierwsza godzinna audycja, dzisiaj mamy drugą godzinną audycję, więc mam nadzieję, że będziemy się słyszeć ze sobą aż do 13.00. Niektórzy by powiedzieli, że październik jest okropnym miesiącem, zimnym, szarym, mokrym, a mi się ten październik coraz bardziej podoba. Ja mam dzisiaj tak cudowne towarzystwo ze sobą, ale też można powiedzieć, że ja lubię brzydkie.